Druga księga Samuela, 23 rozdział. Ostatnio przyglądaliśmy się Dawidowi jaskini Adulamu, do którego dołączyła jego rodzina, a następnie 400 mężczyzn. Tutaj w drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale, mamy zapisany taki incydent, który miał miejsce w tamtym czasie. Chciałbym, abyśmy. Od tego zaczęli, zanim ruszymy do innego miejsca. To jest druga księga Samuela, 23 rozdział, i od ósmego wiersza mamy opis rycerzy Dawida i różnych ich wielkich czynów, których dokonali, najsłabszych dzieł. I w wierszu 13 czytamy, co dotyczy tych trzech spośród 30 dowódców, to oni i przyszli w okresie żniwa do Dawida do pieczary Adulo podczas gdy oddział Filistynczyków obozował w dolinie Rafali. Dawid przebywał wtedy w Warowu, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, że więc to dali się nabić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński. Naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał jako ofiarę dla Pana, mówiąc Niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia I nie chciał je pić? Tego dokonali ci trzej rycerze. Ten trudny czas w jaskini Adulam sprowadził na serce Dawida wspomnienia jego lat w Betlejem tego czasu, gdy życie tak inaczej wyglądało, było gorąco, zamarzyła mu się woda, ze studni bergajemskich. O, gdyby ktoś dał mu się na tych studni, Tam, w jego rodzina w mieście. Widzieli tutaj trzech mężczyzn, którzy byli z Dawidem tam w tym czasie. Słyszeli to westchnienie Dawida, to jego pragnienie. Dawid oczywiście mówiąc to i prosił poszli tam, dokonali czegoś takiego. Nie, nie oczekiwał, że ktokolwiek z jego żołnierzy narazi swoje życie, żeby teraz on mógł się napić z tej studii. Po prostu wspominał tę wodę, która tam była. Może była tak dobra, jak z mojego zniknika. Może jeszcze lepsza, I mówi, ach, to była dobra, woda, nie to, co tutaj w tej jaskini. ci trzej Przebijają się przez zastęp filistylów, który tam w czasie obozował. Nabierają tej woli, przynoszą mu. tam jest w że oni coś takiego zrobili. Tutaj widzimy dwie rzeczy. Widzimy jedną rzecz, to miłość u Tak jak ostatnio powiedzieliśmy, to byli ludzie, którzy byli ludźmi głęboko zranionymi przed życie. Ludzie, którzy przyszli do Niego w swej nędzy Dawid wrócił się do tych i przyjął się i stał się i I ci ludzie pokochali. Pokochali go do tego spodnia, że gotowi byli położyć nawet za niego życie. Dla takiej zachcianki. To nie to, że to walka była, że Dawid był zagrożony życiem, ale po prostu Dawidowi chciało się pić ze studni. I oni dla takiego, takiego, gotowi byli uświęcić swoje życie, żeby Dawid mógł znaleźć chwilowe pokojen pokazuje na ogromności tych ludzi dla nich. Z drugiej strony wyobrażam sobie zakłopotany, który, gdy przyszli do niego z tą wodą, uświadomił sobie, że on należy życie, że on musi nabić. <coughs> Dawid mówił, jakże ma pić tą wodę? za którą wyście nadstawiali swoje życie. I ktoś mógłby powiedzieć, że to, co zrobił, mogło być takim rozczarowaniem dla nich. to nie, może było. Narazili swoje życie, przynieśli do niego coś z miłości, a on wyleł na jako ofiarę dla Pana. Myślę, że na tym można by zbudować piękne kazanie. Co tutaj się wydarzyło. I być może kiedyś do tego dojdziemy. Ale to, na co dzisiaj tylko chciałem zwrócić Waszą uwagę, to mimo, że był tam taki tłum, mimo, że ci ludzie przyszli z takim ciężarem, to, co tam się, ten, ten, ten, ten mały incydent, pokazuje mi, że Bóg uczciwy był, był, był zimny. I wykonał cudowną pracę i w ich sercach. Widzę serce Dawida, które już jest inne. Serce Dawida, które wierzy, w tym życiu nie chodzi o mnie. Wcześniej Dawid ewidentnie wie, szukał swego. Widzieliśmy, jak zaczął zbaczać z Bożej drogie, zaczął budzić się, jak zaczął kręcić. Ale tutaj w tej jaskini faktycznie jest, jest prawdziwa przemiana jego życia. Jest rzeczywiście nowy rozdział w życia. życiu. I Dawid wierzy, to, to nie chodzi o niego. Tak naprawdę Dawid uznaje, że to, co oni zrobili, jest zbyt wielkie, żeby on to wziął dla siebie. I wylewa tą wodę Jeśli oni tak się już poświęcili, jeśli coś takiego zrobi na pełno, ja nie umieram tego dla siebie wziąć. Ale chcę to ofiarować mojemu Bogu. I to będzie ofiara dla mojego Boga. Taka dziwna ofiara dla pana, jest tą na ziemi. Taką ofiarę złożył Bogu. Jeśli to, to dla Dawid. Ta woda była tak cenna, którą ci ludzie zdobyli, tutaj daliśmy za cenę swej krwi. O ileż bardziej, o ileż bardziej dla nas winna być cenniejsza krew tego, który faktycznie przerał ją. dla nas. Takąż wartość winna mieć dla nas, dla Syna Bożego, który odbiorował samego siebie, aby w nas mogło też istnieć jakiś źródł życia. Abyśmy nie tylko mogli na chwilę ugasić nasze pragnienia, ale abyśmy byli pełni życia, i to życia w Wróćmy do pierwszej księgi samolotu 22 wsi. Jak widzieliśmy, rodzina Dawida przypała mnie u niego Kiedy Dawid był postrzegany jako wróg króla, i oni znaleźli się w niebezpieczeństwie. Widzieliśmy, jak Dawid zabrał ich do króla Moabu, aby tam znaleźć na niebezpiecznym miejsce podczas gdy on przebywał w Maroku. Piąty wiersz mówi nam, że przybył do niego prorok Garda. Tego proroka jeszcze parę razy spotkamy przy woku Dawida. Wcześniej był sam a tutaj niż stąd pojawia się jakiś nowy prorok. Dawid, jak pamiętamy, zbiegł. Z, z tego siedliska królewskiego, kiedy sam, Ale teraz, gdy pokutował, gdy nawrócił się do Boga, Bóg na nowo posłał mu tego, przez którego mógłby niego trzymać. I rzekł Dawid do Dawida: Nie pozostawaj, parowym. Wyrusz, a udaj się do Ziemi ludzkiej. I wyruszył Dawid i przybył do Jar-Heret, co znaczy gęsty las. Psalm 37, wiersz 23, mówi Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Jest to jedno z oznak sprawiedliwego życia, że Bóg do Ciebie mówi, że Bóg kieruje Twoimi drogami, że prostuje Twoje ścieżkę, że przemawia do Ciebie. Zauważmy, że Saul kiedy zaczął się buntować przeciwko Bogu, otrzymał kilka napomnień od Samuela. Ale nie zareagował, zignorował. Chodziło mu tylko o jego pozycję, chodziło mu tylko o to, jak będzie wyglądał w oczach ludzi, to wszystko, czego oczekiwał od sługi Bożego. Natomiast nie wziął sobie do serca napomni, nie pokutował ze swoim błędów. Bóg przestał to nie wytrzymał, tylko został. Tak jak i tej dzisiaj mówił, możesz zabrać w takie miejsce, gdzie Bóg po prostu cię dostanie przestanę do Ciebie mówić i nie, nie będziesz już miał tego głosu sumienia nawet, które Cię napomni. Słowo Boże mówi o takich ludziach, którzy tak bardzo zatwarcili swoje sumienie. Szczono, że ich sumienie jest jakby wypalone ogniem. Przecież nawet nie słyszą głosu żadnego. Robią się i to się męczy. Ten głos Boży jakby całkowicie zagłuszony w życiu. To jest straszny stan. Gdzie człowiek może dopuszczać się okropności, i nie mieć użytych sumień, może położyć się i spokojnie spać. A nie będzie. A niektórzy, z tego co wiemy, potrafili dopuścić się okropności i pójść do domu i wziąć w ramiona swoje dzieci, wziąć w ramionę swoje żony i zasnąć, tak jakby się nic nie stało, podczas gdy najpierw była kredy w innych ludzi. I, I w był w takim miejscu i dalsza część, tego rozdziału, nie do końca duża część tego rozdziału znowu koncentruje się na, na tej przemianie, jaka nastąpiła w sercu Dawida, Bóg mówi mu, co ma robić i nie sądzę, że była to dla niego łatwa decyzja Nie sądzę, że Dawidowi było, wiecie, łatwo zostawić to bezpieczne miejsce tam, gdzie warownie, w warowni, w Moabie i teraz iść znowu do samych gdzie sam czy kiedy Bóg do nas przemawia, kiedy Bóg nam pokazuje, co mamy robić, to nie zawsze są to słowa, które nam się podobają, które nas napawają entuzjazmem i radością. czasami jak y, słyszę o takich prorządstwach, jeśli są to prorządstwa, nie chcę ich wydarzyć, ale czasami słyszę takie właśnie, takie takie, prawo, takie wiecie, ogólnikowe, w którym, niczego od niego się nie oczekuje, w nie jest tylko jakieś takie Poklepanie go po plecach i powiedzenie mu, że wszystko jest dobrze i jego życiu. Może rzeczywiście ktoś tego potrzebuje. Może czasami Bóg hmm, potrzebuje pobudzić taką otuchę i taką zachętę. Ale kiedy słyszę, jak Bóg mówi do człowieka, zostaw wszystko, połóż swoje życie na szali. Kiedy Bóg przez swoje słowo kieruje wyzwania, które są wbrew cielesnym na naturze, wtedy mam dużo większą pewność, że jest to głos Boga. David nadal potrzebował uczyć się, polegać na Bogu, musiał nadal uczyć się, ufać Bogu. Gdzie miał się tego nauczyć? Siedząc w warowni, tak byśmy chcieli, żeby tak było, nie? uczyć się dróg pańskich w ciepłym zbożu z klimatyzacją. Piękne miejsce, Muszę, żeby się uczyć dróg Boży. Nie jest, jest taki czas, że siedzimy sobie w ciepłym zborze z klimatyzacją. Ale jeśli chcemy nauczyć się ufać Bogu, to musimy znaleźć się w tym bezpieczeństwie. Musimy znaleźć się w zasięgu Saulów tego świata, którzy mogą nas dosięgnąć. Musimy znaleźć się w miejscach, w których to, czego tutaj się uczymy, w takim bezpiecznym miejscu, można przełożyć na praktykę, gdzie można zobaczyć, czy to, co tutaj słyszymy, w ogóle działa. Można oczywiście być takimi ludźmi, którzy tylko ciągle więcej i więcej się uczą, i uczą się, jeszcze więcej się uczą, i tak dużo wiedzą, ale kiedy przychodzi małe życiowe wyzwanie, potykają się. I cała ta wiedza widać się wkradza. A mówię o takich ludziach, którzy uczą się, nie uczą, i do poznania wyjść nie mogli. Po drugie, Musiał znaleźć się tam w ludzi, gdyż Bóg miał tam niego jakieś zadania do wykonania. Nie miał siedzieć bezczynnie. jak ale w Ludzie był szalony król, który nie zajmował się tym, czym powinien się był zajmować. A Bóg przygotowywał Dawida na króla. I jeśli tamten Król nie chciał podaniać swojego wniosku dla Bożego Ludu, Bóg postanowił posłużyć się i To zobaczymy, jeśli Bóg pozwolił w kolejnych kościachach. Po trzecie, obecność Davida w Ludzie i to, co miało uczynić, sprawiało, że lud mógł poznawać ten, zobaczyć, co kryje się za tym człowiekiem, czyli jaki jest jego charakter. Mieli kontrast między tym, który, jak zobaczymy, niósł mu wyzwolenie, a Saulem, który go wyciskał. I kiedy Dawid wrócił do Józefu wierszu, czytamy, że Saul usłyszał, iż Dawid ujawnił się wraz z ludźmi, którzy z nim byli. W Biblii warszawsko-prasce czytamy, że Saul dowiedział się, że wyśledzono gdzieś Dawida i otaczających go ludzi. a W Biblii tysiąclecia tymczasem Saul posłyszał, że wykryto Dawida razem z towarzyszącymi, to, razem z towarzyszącymi ludźmi. W słowie jest Dawid jakby objawił się, odkrył się przez to, że więc Tutaj ewidentnie naraził się na to, że Saul się dowieł. Wierz szóstym czytamy też, że Saul siedział wtedy właśnie w Gibej, wśród swoich popleczników, wśród swojego klanu. Pod tamaryszkiem, siedział sobie pod drzewem, na wzniesieniu i miał w ręku włócznik. Ten człowiek, wiecie, zawsze chodzi z włócznie. się. gdziekolwiek się nie ruszy, to nie czuje się chyba bezpiecznie. Gdziekolwiek nie pójdzie, to musi mieć w ręku jakiś symbol swojej władzy, swojej zastraszania ludzi. Gdziekolwiek widzieliśmy, że pory złuczy, a to każdym razem ludzie których próbował nie rzucać. A wszyscy jego słudzy stali przy nim. A więc mamy tutaj jakieś takie zebranie. Wszyscy słudzy się zgromadzili. Samo mają coś ważnego do zakomunikowania. Złucznią w ręce. Pamiętacie, że Saul był potężnym człowiekiem. Przewyższał o głowę wszystkich. wielkie chłopiska. Nie był tak wielki jak Goliat, bał się do wyjść do Gojeka, ale był większy od wszystkich swoich sług. I z włócznią w ręku chce do nich wygłosić mowę. Słuchajcie Beniaminci, co sugeruje nam właśnie, że to są jego współplenięcy od Czy syn Isajego rozda wam wszystkim także pola i winnice? Czy ustanowi was wszystkich przywódcami nad tysiącami, przywódcami nad setkami? Zobaczmy od czego zaczyna swą przemowę. Tutaj jakby można domyślać się dwóch rzeczy z tego całego. Pierwsze, odwołuje się do ich chciwości, do ich zachłonności. mówi, Beniamidzi. A jestem beniaminitą? I wy jesteście beniaminitą, no, prawda? Jesteśmy jedna krew. Zobaczcie, co ja wam daję. Zobaczcie, czym ja nas Zobaczcie, jak was hojnie wynagradzam za waszą służbę. Czy ten Judejczyk wam to da? Czy Dawid tak samo was obdarzy, jak ja? Nie? On swoich będzie obdarzał, Judejczyków. jak no, człowiek, jak jest taki, wiecie, Nis, niski w swoim sercu, to też inny postrzega w kategoriach swojej niskości. Skoro ja tak postępuję, to ja też tak postępuję. Skoro ja tutaj was faworyzuję, to pewnie on będzie swoich faworyzował. No to tylko się wołuje. Z drugiej strony można też tym dostrzec taki element jakiegoś podejrzenia, czy przypadkiem nie dadzą się Dawidowi przekupić. Czyli jeśli Dawid nie zaoferuje im ból, winnic, nie ustanowi ich przywrócami nad tysiącami setkami to czy przypadkiem oni nie porzucą saura? Zobaczcie co na Żeście się wszyscy sprzysięgli przeciw króliemu. A nie ujawnił mi nikt, niż mój syn sprzymierzył się z synem Isajego i nikt z. Was, nie współczuł ze mną, aby mi ujawnić, że mój syn zbuntował mojego sługę przeciwko mnie, aby nastawał na mnie, jak to jest dzisiaj. Słyszycie tą paranoję znowu? To jest po prostu paranoja. Ten człowiek już znalazł się w miejscu, gdzie wszyscy są jego wrogami, nikt mu nie współczuje. I wszyscy nastają na jego życie. Jego własny syn, jego najlepszy sługa, i ci wszyscy są tylko sami. Po prostu ogarnia go obłęd. Myślę, że jest to tragedia wszystkich despotów. Agnieszka nie na mnie czytała książkę o co nie za mnie opowiadała co tam Ten sam duch, ta sama paranoja. Ludzie, którzy byli oddali mu sercem, którzy mu służyli, którzy dbali o jego zdrowie, jednego po drugich mordowo, ze strachu. Że oni, chcą, że oni nie że oni Wyobrażacie sobie, w jakim stanie było serce Saula? Ten człowiek, który doświadczył Ducha Bożego na sobie, i to doświadczył go osobiście na początku, w taki sposób, że jego serce zostało i doświadczył łaski Boga w swoim życiu, później doświadczył Ducha Bożego, jak widzieliśmy, w taki nadprzyrodzony sposób, jakby wbrew samemu sobie. Ten człowiek brnie i brnie w coraz większą prawo. Czasami ludzie mówią, jak porównamy grzechy Dawida i grzechy Saula, to sam to takie to, to Dawid tak strasznie zgrzeszył, Dawid naprawdę dopuścił się takich rzeczy. Owszem, Dawid dopuścił się z do grzechu. Ale myślę, że ci, którzy tak mówią, nie śledzili uważnie historii Saula i tego, co się z tym człowiekiem stało. Ja też tak mówię, gdzie jak teraz to widzę. Ja Ktoś tak mówi, to jak i mają głowę, a my, my. Dawid naprawdę, a Saul tak. Taki biedaczek, tak się potknął, taki tam gdzieś coś był trochę nieposłuszny z tymi analititami, jakieś tam jedno, drugie nieposłuszeństwo, ale, ale on nic takiego nie zrobił, Tak, ten to zgrzeszył, stracił. Tak mówisz, tam tak mówią, że w ogóle się bardzo analizują to wszystko, co tu jest napisane, to co za chwilę tutaj napisane. Tragedią, myślę, wszystkich despotów jest ogromne poczucie osamotnienia i lęk przed. Nim. Konspiracji, intrygami, które mają za cel odebranie im władzy. Jak byście się czuli, stojąc w gronie sług samuela, który z guczem w ręku wpatruje się w Was swoim obłąkanym wzrokiem i wylewa z siebie te wszystkie plugawe zarzuty. Zobaczcie, on je skarży nawet swojego własnego syna, że to jego syn zbuntowuje. W ogóle mu się wszystko obraca. Ale on mówi do mnie, tak? Wy wszyscy sprzysięgliście się przeciwko mnie. A więc on na nich jest wściekły, że mu nikt nie powiedział, że go nikt nie poinformował. Zakłada, że oni wiedzieli, że to jest za jego plecami się wszystko działo, tylko on jeden nie wiedział. Tylko on jeden biedny, nikt mu nie współczuje i wszystko staje na jego życie. Teraz patrzy na was, stąd w ręku. Mówi, mówił, wszyscy. Jaki następny również będziecie wykonał. Teraz sobie popatrzę jakąś ofiarę, na którą była 20. Lat. Już widzieli, rzucał. Dawida rzucał swojego syna Natana. co mu rzucić którego w ze sług. W poprzednim rozdziale spotkaliśmy w jednego ze sług Sauda. Do Ega Edomite, przełożonego nad pasterzami Sauda. I tutaj czytamy, że w pierwszej dziewiątym ten właśnie Dołek stoi tam między tymi sługami i być może na nim sam zatrzymał swój wzrok i Dołek odezwał się i rzekł. Widziałem, jak syn Isajego przybył do Noby, do Achimeleka, syna Achituba Ten zapytywał Pana o niego, dał mu też żywność na drogę oraz oddał mu miecz Goliata Filistynczyka. Zobaczcie, co się dzieje. Saul w ogóle tutaj jakby nie ma, nie ma tematu, wiecie, że, czy tam jeszcze ktoś, czy gdzie, kto, kto, kto pomógł Dawidowi. Saul jest po prostu wściekł na nich. jak Pana na pomysł, że to jest dobry moment, żeby poinformować Saula o tym, co widział, żeby odwrócić uwagę od, od, od siebie i od innych i zwrócić na tamtych. Niech Saul zobaczy, że tamci chcieli, to nie chcieliby pomóc Dawidowi, ale Ach, nie, ten to naprawdę mu I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę Dorek tutaj podał suche fakty. On nie oskarżył właściwie tutaj on z Achimeleka, nie powiedział, że Achimelek się zanudł w zmowie, że tutaj Achimelek o wszystkim wiedział i, i, i że Achimelek tutaj panował razem z Dawidem jakąś konspirację. Nie, nic z tej rzeczy. On tylko podał suche fakty, z, zgodne z prawem, tak? Ale w tym kontekście te suche fakty nabrały koloru. Możesz powiedzieć prawdę, i tylko prawdę, ale możesz to zrobić w takim kontekście, że ten, który Ciebie słucha, odbierze to, co mówisz, w inny sposób, niż świadczyłyby o tym same fakty, gdyby rozważać jego w od tej sytuacji. Tutaj mamy wściekłego, rozłoszonego króla, który szuka sobie ofiary do wyładowania swojej siebłości. Nie może dogmać się do Dawina, ale gryzi go to, że w jego mniemaniu, za jego plecami, są jakieś intrygi i nikt o tym nie mówi. I są właśnie w gronie, bo ci, którzy powinni byli mówić, powinni byli coś a tego nie zrobili, I jest gotów na nie wyładować swoją człowieka, na nie wyładować samo I w tym kontekście powiedzenie tych słów było ewidentnym rzuceniem. Oskarżenia na Achimeleka. Jak wiemy, Achimelek nie był w ogóle świadomy tego, co się działo. Dalej go oszukał. Był inny. Czytamy tymczasem wierszu 11, że król posłał, aby przywołano kapłana Achimeleka, syna Achituba i całą rodzinę jego, całą rodzinę jego ojca. Kapłan, no, wszyscy oni przyszli do króla i rzekli: Słuchaj, synu Achituba. A ten odpowiedział: Oto jestem, pani, żebym niego Saul. Dlaczego sprzysięgliście się przeciwko mnie? Ty i syn jego, że dałeś mu żywność i nieść i zapytywałeś Boga o niego, tak iż powstał przeciwko mnie i nastaje mnie, jak to jest dziś. Widzicie, jak Saul to odczytał? Jak to przedstawia? Jakim światłem? Te same fakty powtarza, ale jaka jest konkluzja? Ze słów Saula przebija podejrzenie i oskarżenie Achilleleka o zdradę i współudział w zamachu stanu. Iluś ludzi cierpiało w podobny sposób. Jak często niewinni ludzie byli oskarżeni o jakąś zdradę, o jakieś knowania, o jakieś przestępstwa, o chęć zranienia kogoś, kiedy wzięto suche fakty i nadano im jakieś kolory. I odczytano w nich nieprawdziwe motywy. Jeśli doświadczyliście w swoim życiu czegoś podobnego, wiecie, jakie jest to bolesne. Kiedy ktoś interpretuje to, co zrobiliście, i wkłada w wasze serca motywy, których tam nie było, ileż nieporozumień, ileż takich jest, wiecie, sytuacji, nawet w kościele, gdzie ludzie po prostu nie chcą się z sobą zgodzić, nie chcą ze sobą rozmawiać, nie chcą dojść do porozumienia bo oni już wiedzą, co on myślał, czy co ona myślała. Nie słuchają wyjaśnień, Nie słuchają żadnego usprawiedliwienia Oni po prostu wiedzą, że ty na pewno chciałeś to, czy ty na pewno... I po prostu jest takie przekonanie, że my mamy jakby wgląd w serce drugiego człowieka. Jesteśmy gotowi oskarżać kogoś, atakować kogoś, biegać się na kogoś, bo my wiemy, co, co on chciał, co, co ona myślała. Kolonizujemy fakty ze względu na zło, które jest w naszym własnym sercem. Tak jak kiedyś bracia opowiadał o tym spotkaniu, o swoim doświadczeniu, kiedy dwaj bracia go robili. Tam faktycznie było wina. Wyrolowali go z roboty. Ale kiedy on zaczął nad tym wszystkim rozmyślać, kiedy zaczął to wszystko w sobie tam rozpadać i, i rozgrzewać, i. Widzieć, a ja co oni okropni, a ja co oni niewdzięczni, a ja co oni tacy i siacy. I w siedem morskiego nagle zobaczył, że on taki nie jest. Że on to na ich tle to jest nie się taki no o, ja ten... I jak mówił sam, z czasem wręcz całe to wydarzenie mu przyjemność. Że on się jest zobaczył w takich dobrych kolorach na, na, na tle tych z okropnych braci, którzy mu taki nie, ma, nie Tak się postępne jest, w nasze serce. I starczy tam odrobina naszego pysty, tak tutaj jakiejś paranoi, jakiejś takiej niechęci, by umilżyć się, by przeprosić, by nawet ponieść szkody, aby mieć pokój z bratem, z siostrą, z drugim człowiekiem. Tylko będziemy knować w sercu, będziemy... Nie, on ma pewne, on ma pewne, on i, I będziemy dusić dusić. I ja, nie, ja nie jestem inny, nie ja jestem w porządku. Nie chodzę z tobą, Niech coś Ja już próbowałem. Nie? I czasami to jest smutne. Jest to smutne, kiedy się to widzi w sercach ludzi, którzy twierdzą, że kochają Jezusa, kochają brata, kochają siostrę, a jednak nie potrafią puścić. nie Potrafią przebaczyć. Nie potrafią uznać tego uzasadnienia, które ktoś im przedstawił, za dobrą momentę, ale będą wstawać przy swoim rozumieniu prawdy. Nie wiecie, do kogo mówię. Nie muszę obawiać. Posłuchajcie no tego. No. Czasami nie mam dwa razy zamiaru rozmawiać o tym osobiście, albo uciekacie tego, czy którzy o tym wiedzą. Jeśli słuchacie tego, weźcie sobie do no, nie trzymajcie tej, tej drugiej osoby, w taki, jak, jakiejś niewoli, w swoich podejrzeń, zarzutów, jakichś takich wyobrażeń, tego co jest nie tak. Bądźcie gotowi i Przebaczyć, okazać mi się kochać mój serce. że Achimery, któż wśród wszystkich Twoich słów jest tak wierny jak Dawid, który jest dzieckiem królewskim? Jeszcze jedno małe uwagi. jak Saul mówi o Dawidzie, jak Saul nazwał Achimeleka. Syn Isajego. To jest syn Machituba. Widzicie to? Tak? To nie jest bez znaczenia, jak on się do mu zwraca. To coś pokazuje. Natomiast Achimelek mówił Dawid, wzięć, wzięć królewski. Dowódca Twojej straży przybocznej jest poważany w Twoim domu. Czy dzisiaj dopiero zacząłem zapytywać Boga o niego? Bynajmie. Niech król niczego nie przypisuje swemu słudze, ani rodzinie mojego Ojca, gdyż twój sługa nic zgoła nie wiedział o tej sprawie. Wiecie, to, co powiedział Achimelek było bardzo prostogodijne, ale było bardzo nierozsądne. Nie to, żebym twierdził, że powinien był powiedzieć coś innego. Myślę, że zachował się jak prawdziwy mężczyzna, ale miał do czynienia z szalenym człowiekiem. Z człowiekiem, w którym myślę, aż krew mu poszła do twarzy, jak on słyszał, jak on to wychwala Dawida przed nim. On stoi przed człowiekiem, który jest wściekły na Dawida i wściekły na niego. A Akinerek w prostych słowach dowodzi mu, że nie ma podstaw, aby być wściekłym ani na Dawida, ani na niego. W gronie tych wszystkich ludzi, którzy pan byli, słuchali tego. A mówi człowiek, Dawid jest twoim wiernym sługą, twoim zięciem, jest poważowany w twoim domu. Ja o niczym nie widziałem, czy ja to zawsze go moim robiłem. Tak było, wiecie, że on faktycznie o niczym nie wiedział. Bo teraz ty chcesz coś złego uczynić w domu, przy rodzinie, bo po prostu przedstawi mu fakty. Ale to niczego nie było chociaż jego obrona była prawdziwa i słuszna, była czymś okropnym do słuchania w To, czego dyspota najbardziej nie lubi słyszeć, to to, że jest w błędzie. Jeśli ktoś ci mówi, że się mylisz, to od razu nosisz się gniewem, nosisz się złością chciałbyś mu zatkać o ustawę. To uważaj. To uważaj. Wstanę swojego serca. Jeśli nie można Ci powiedzieć, jeśli nie można mi nie powiedzieć, że się mylę, że jestem w błędzie, jeśli przystaje Ci się, czyni logiczne argumenty. Nie naśladujmy sobie jego na obłędzie. To trudno inaczej nazwać, co on robi. Jego argumenty nie dotarły do ogóle do sobie, tylko temperatura wzrosła w szesnastym wierszu krążek, skiniesz, Ty i cała rodzina twojego ojca. Wyobrażacie sobie totalne usłupienie Akimeleca, kiedy usłyszał te słowa. Wiecie, kiedy przyszli do Niego posłańcy słońce saura, że go zwa, gdyby faktycznie miał jakieś pojęcie o tak. czymkolwiek, mógłby od Dawida. Mógł wtedy uciekać, uratować swoje życie. Sam, chociażby ten tward, że on przyszedł do niego i stanął, przed już powinien go zastanowić. No ten człowiek stoi przed nim, niczego nieświadomy, pierwszy raz słyszy w ogóle o tym wszystkim. I ten wydaje na niego wyrok śmierci. Tak, o. Po prostu temu mu przedstawia argument, a umrzesz. I jeszcze cała twoja rodzina. Cały dom Co? O co chodzi? Cały jednak zamierzał zastanawiać się nad swoją decyzją, ale pragnął jak najszybszego wykonania swojego wyroku. I nakazał król swojej przybocznej straży przystąpcie i wybijcie kapłanów Pana, gdyż i oni popierają Dawida, a chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Oto jego wyrok i uzasadnienie. Wbrew zaprezentowali mu Najwyraźniej jednak ochroniarze Saula mieli sumienie. Mieli sumienie, którego głos nie był tak zagłuszony, jak głos sumienia ich obłokanego władcy. Czytamy, że słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swojej ręki do tego, aby wytracić kapłanów władz. Że chce tę sytuację. Saul wydaje rozkaz i oczekuje natychmiastowego posłuszeństwa. I czasem wszyscy słuchają się tego miejsca. Saul z każdą chwilą traci swój autorytet, traci poważanie. Jego najbliżsi, najbardziej zaufani poplecznicy odmów odmawiają wykonania jego rozkazu. A takiego despoty jak Saul to jest myślę chwila największej porażki. Kiedy wydaje mu się, że już go nie słucha. Czyż to nie powinno było go troszeczkę potrzebić? Czyż ich wrażliwość sumienia nie powinna poruszyć jego serca? Ja obawiam się, że jego serce było w takim stanie, gdzie nawet to nie było w stanie go poruszyć. W swym szale cały zwraca się do dolega do nity, tego obcokrajowca i mówi przystąp ty i wybiegł go. Znalazł sobie. Tego, który był gotów podnieść rękę na pomoc co Dołek najwyraźniej różnił się od reszty otoczenia Sauda, Tylko, że był Edomitą, którzy mieli ze sobą historię i nawinści wedle. Nie miał religijnych skrupułów. I jak czytamy dalej, targnął się na kapłanów i wymordował w tym dniu 85 pięciu noszących, jak się od takie ciała kapłanów, zbroczonych krwią. 85 milionów godziny wiedzących, co się dzieje. Dołek z mieczem. Być może ze swoimi słudami wsadził w ogóle A ten koniec. Czytamy dalej, że w mieście kapłańskim w wytępił ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta. I woły, i osły, i owce. Wszystko to wybił ostrzem miecza. Całe miasto. Pamiętacie, jakiś czas wcześniej Bóg nakazał Saulowi postąpić tak z Amalekitami? I Saul, wbrew woli Pana, tego nie uczynił, oszczędził Amalekitów. Teraz słuchanie się przeciwko Bogu doprowadza do tego, że całe miasto niewinnych ludzi zostaje tak wygębione. Myślę, że jakąś jak, jak to dla nas jest przestrogą. jakimś to dla nas jest ostrzeżenie przed mocą rzeku, przed mocą <śmiech> jednością. Tam, kiedy patrzyliśmy na Saurę, mogliśmy mu współczuć, mogliśmy myśleć, szkoda mu była o Nie wiem, że nie było szkoda. Chodziło mu o te zyski, <śmiech> Ale dobra, wiesz, mogliśmy to zrozumieć, tak? Po ludzku chciał po opisku, sobie tam dorobić na starość, tak? Może chcę odłożyć. Tak jesteśmy skłonni, żeby go to wybaczyć. Jesteśmy skłonni, żeby tak go troszeczkę łagodniej potraktować. Może tak, dziwiliśmy się temu, że Bóg go potraktował. Może dziwiliśmy się temu, że Bóg go tak szybko odrzucił. Ale Bóg widział serce tego człowieka. Widział coś, czego my nie widzimy właśnie. Widział ten kierunek, w którym Saul zmierzał. Gdyby wtedy Saul sobie wziął to do serca, że Pan go opuścił, Gdyby wtedy sobie działo to do serca, że Bóg powiedział koniec z tobą już nie będziesz rządził. Gdyby wtedy padł na swoje kolan, gdyby wtedy wolał do głowa, niego na dziecka. Widzicie, kiedy Bóg nas kara, kiedy Bóg nas karci, to jest to łaska. Kiedy nas zbawić byśmy doszli do takiego momentu. Kiedy będziemy gotowi zabić kapłanów Pana. Kiedy tak nisko upadniemy, że wszelkie zło przestanie nas trafić. Pierwsze historie o upadłych wierzących. Jakie rzeczy potrafią się zniżyć? Jak nisko potrafią upaść? Dlatego, że gdzieś tam serca i grzech. Dlatego, że napominał ich raz i drugi, trzeciej, dziesiąty. Oni się tłumaczyli, jak są. A wszystko znajdziemy w tym Trafimy potrafimy się tłumaczyć, a nam się tłumaczył prawie. Wszystkiego dzieci potrafią się tłumaczyć. Czekamy nasza wina, że to Ewa. Czy to ten sąsiad, że to moja rodzina, że to moja matka, że to ci czekam ci? Potrafimy się tłumaczyć. Oni ile dla nas jest przyznać się. O lepiej dla nas jest wziąć na siebie. Co zrobiliśmy? Skąd jest panie z Krzysztofem? Pani w toczni. Nie myślę, <tryk> że ten... mam czasu, aby dokończyć tą historię, ale pozwólcie, to... że się dofinał. Proszę <tryk> Czytamy w XX wieczni, że ocalał tylko jeden z syna, czyli daleka. Syna Hiduba imieniem Abiatar, ten jego, miał i przyłączył się do Dawida i doniósł Abiatar Dawidowi o tym, iż samym wymordował kapołan wypadł. Wtedy rzekł Dawid do Abiatara, zobaczcie jakaś jest inna postawa Dawida, zobaczcie jak to przemienione i odnowione przez Boga serce reaguje na to, co się stało. Dawid mówi, wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym samym. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny Twojego Ojca. I Dawid Cię nie tłumaczy. Dawid tutaj, nie próbuj być do Saul, jest wszystkiemu winny. Dawid, chociaż oczywiście Saul jest wszystkiemu winny, widzi w tym swoją winę, widzi w tym swój udział, widzi teraz, co zrobił, gdy poszedł na i okłamł, I wyznawia tak, że nam tego trzeba, bracia i siostry, w kościele, gotowości i przyznać się do naszych błędów. Nie chodzi o to, żebyśmy tu publicznie wyznawali wszystkie nasze brudy. Nie o tym mówię, ale kiedy zgrzeszysz przeciwko bratu czy siostrze, kiedy dopuścisz się jakiejś nieprawości, gdzie inni są tym zakażeni, żeby się przyznać do tego, żeby się umierzyć, żeby pokutować szczerze, żeby nie być jak sam, to ciągle się tłumaczy, ciągle się dosłania i coraz bardziej pogrąża się w nieprawość, się coraz więcej smaczy, i coraz więcej ludzi rani, i niszczy. Pani bierze to na siebie, mówi, ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny Twojego Ojca. Pozostań przy mnie, nie To nastawać będzie na moje życie, nastawać rodzinę Twoje. Lecz tu nie jesteś od dobro tak po pierwsze przyznaje się do filmy, po drugie, tej, jak tylko może bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Jeszcze tylko mogę cokolwiek zrobić, to uczymy, jak będę otaczał Cię opieką, to się to się mogę. Już nie jest w stanie naprawić tego, co zrobi, już nie jest w stanie przywrócić życia tym kapłanom, ich rodzinom, temu miastu, nie, nie jest w stanie już odwrócić tej zagłady, która się stała w niektórych rzeczach. Wiecie, to jest straszna rzecz. Kiedy człowiek y, coś grzeszy, coś robi i przychodzi taki moment, wiecie, że przychodzi to zbierać. Przychodzi rząd, to skażenie, które zaczęliśmy. Przychodzi ogromne poczucie winy. W pewnych rzeczy już nie da się załatwić. Pewnych rzeczy już nie da się po prostu zmienić, one już pozostają, już takie są. Nic nie może zrobić. Możesz próbować. Jeszcze są właśnie takie jakieś resztki, które możesz pozbierać. Możesz starać się to jakoś naprawić. A te rzeczy pozostaje nie niezmienionych. I ludzi, którzy przez nas obrócili się od Boga, przez nasze nieposłuszeństwo, ilu braci śród, którzy też przez naszą chnąwność, przez nasze zło żyją w jakimś, jakimś grzechu przez to. Też są tym skażeni, też są tym zarażeni. Może myślisz sobie, Bóg mi przebaczy. I Dawid z swoich psalmach widzimy wielokrotnie. Płacze do Boga i prosi go, Panie, wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi, zmiłuj się, nad oczu i w Myślę, że do końca życia to, co tutaj się stało, gdzieś tam ciążyło. Myślę, że że chociaż wiedział, że Bóg mu przebaczył swoje w swojej łasce, to jednak myśl o, tym, o tych konsekwencjach, o tych ludziach, których zranił, których oszukał, chyba na Pomyśl może o tym człowieku, który przez Ciebie wybił pierwszego kieliszka i skończył w alkoholu. Może byłeś ze swoich młodych lat z dziewczyną, z chłopakiem, pozwoliłeś swojej pasji, swojej porządliwości doprowadzić ich do brałki, i Ty się nawróciłeś, Ty jesteś zbawiony, ale co jest z nimi? Gdzie oni są? Tobie Bóg przebaczył, ale co z nimi? Nie chcę zgłodzać Was poczucia winy i nie chcę na Was rzucać ciężarów w kiedyś. Ale myślę, że ponownie potrzebujemy uświadomienia sobie powagi naszego grzechu, naszej nieprawności. Oczywiście, jeśli czyniliśmy to bez Chrystusa, czyniliśmy to w nieświadomości. Byliśmy jak ten świat dzisiaj zaślepiony, oszukany przez szatana. Chrystus, kiedy wziął nas na siebie, czytamy, przebaczył nam to wszystko. On nas uświecił nas usprawiedliwi nas dał nam nowe życie. Ale pomyślmy, jak straszną rzeczą jest. Jeśli teraz doświadczywszy takiej łaski, nadal byśmy tak czyni, nadal byśmy tak postępowali. O ileż czytamy większej kary, godzin będzie ten, który rzucił tą krew przymierza, podeptał. Ten, który doświadczywszy tej wdroci Bożej, łaski Bożej w swoim życiu, gdzieś to wszystko podeptał, zatracił. Tak jak sam, pogrążył się w coraz większy i większy, większy grzewnik i tego nie widział. Najwyraźniej cały jest cały czas ślech, W kontraście do niego widzimy postawy Dawida. I tak jak mówię, już nie zdążę tutaj wszystkiego mówić, ale zachęcam Was do domu do przeczytania psalmu, który Dawid napisał w kontekście tego wydarzenia, psalm 52 wieku, gdzie Dawid opisuje tą postawę reprezentowaną przez Dołega i pokazuje, jaki jest tych ludzi, jak straszna jest ich droga, a z drugiej strony dziękuję Bogu za tą łaskę, jaką Bóg mi że może być jak drzewo zielone do Pana. Nasze siostry, Słowo Boże jest pełne obrazów, pełne obrazów, których jest konieczne, abyśmy przeglądali się, w których konieczne jest, abyśmy porównywali nasz stan do stanu tych, o których czytamy. Śledzimy drogę. Skąd oni wyszli, dokąd ich to zaprowadziło? Mamy przykład tego, <coughs> który owszem nie był doskonały, który widzieliśmy, miał swoje i miał swoje upadki, ale był człowiekiem, który gdy upadł, pokutował. Szukał Boga, szukał Jego łaski, szukał Jego miłosierdzia, był gotów przyznać się do swoich błędów. To jest droga zbawienia, którą nam wyznacza. nas tutaj się z tych stojących, nie jest doskonale. Wszyscy się potykamy. Wszyscy w jakiejś mierze nie domagamy się do kogoś, upadamy. Ale jakże ważne jest, co, co z tym robimy, w Jakże ważne jest, jak reagujemy na te nasze upadki, na te nasze odwrócenie wzroku od Pana Jezusa, na te nasze pomyłki. Jakże ważne jest, czy naśladujemy w tym tego męża, który Bóg nazwał mężem, jak własnego serca. Czy też wolimy jak Saul zachować fasady położności, zachować reputację w oczach ludzi. Uważamy, że to jest, to jest zbyt poniżające, żeby teraz się przyznać, tak? Sał tak myślał. Sam nie chciał, wiecie, przed ludem źle wyglądać. On chciał dobrze wyglądać w oczach ludzi. Wszystko na się zależało. I możesz tak samo. Starać się dobrze wyglądać w oczach, może nie ludu, ale brać mi To jest dla nas największe niebezpieczeństwo. Starać się udawać takiego, wiecie, chrześcijanina, któremu jest wszystko dobrze, wszystko jest dobrze. Nigdy nie pokażesz swojej prawdziwej twarzy. Nigdy nie przyznasz się do swoich błędów. Okej, okay, zrobisz na nas wrażenie, ale pewnego dnia skończysz jak sam. Wyobrażacie sobie, co, co, jak to wydarzenie wpłynęło ja na, na całą tą sprawę między Sałgową a Sam myślał, że nie, tutaj pozbędzie się kolejnych wrogów. Tak naprawdę myślę, że od tego momentu serce całego narodu odwróciło się do mnie. W tym momencie wszyscy zobaczyli to jest w tym człowieku. Tak naprawdę siedzi w tym węsocie. Nie tylko kapłani, którzy jak słyszeli na wieści o śmierci tych wnos, myślę, że się krew, ale każdy zdrowo myślący człowiek widział, że to nie jest Boży Król coś takiego robi. Widzieli Dawida i tę grubę z nimi, która rośnie, która rośnie. I za chwilę zobaczymy Dawida, który ratuje. I myślę, że serca narody trzeba zjedrzeć się Dawida. I wiele modli płynęło do Dawida, o jego bezpieczeństwo, o jego ratowanie. O to, żeby bóg prowadził i czynił jego króla. Być może wielu już dowiedziało się o tym, co się stało, kiedy Samuel przyszedł i wyjął kolejną jego głową. I wiele zaczęło tęsknić od tego króla. To jeszcze ostatnią analogię, na której zakończę, Słuchaj, może mówi o władce tego świata. Królu, który rządzi w serca. wielu ludzkim sercu. Wielu nie widzi jego okropności. Wielu myśli, że to, co On im daje, to, co on im proponuje, to jest życie, podstawie to jest śmierci. Wielu ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że ich władca. Nie myśli o dobrobycie, ale kryje dniem i nocą śmierć. Jest drugi władca, który narodził się w głowie i który prowadził tak skromne życie, który umarł tak straszną śmiercią i które, którego niewielu wierzyło, który, za, za którym niewielu poszło. Wielu ale jest zaszczepionych, tak jak wielu. Było on nadal wokół Samo, gotowy wstać jeszcze go przez lata. Jeszcze mu służy do go i odejść. Jak jesteśmy wdzięczni, że go otworzył nasze serca, że pokazał nam okropność tego złego władcy, usłaniałość tego Syna Dawida, który jest królem, króla Izraela, na no może wymianą. Ostanie proszę. Kochany nasz to bardzo prosimy, by słowo, które do nas kierujesz. Nie trafiało na skalistą glebę, nie trafiało na podebraną drogę, nie trafiało na niej ciernie. Prosimy, byś w swej łasce oczyszczał nasze serca, tak aby były tą dobrą glebą, na, którym, na której Twoje słowo znajdzie dobry grunt do wzrostu, dobre warunki, by leć błogosławiony owoc. Zachowaj, Panie, nasze serca przed trzustwem i grzechu. Przed tą diabelską mocą nieprawości, która zniewala, która prowadzi człowieka niżej i niżej aż do bramki ruchu. Prosimy Ojcze, daj nam serca do wideo. Serca wrażliwe na Twój głos, serca skore do pokuty, do przyznania się do winy. Do szukania przebaczenia, do starające się naprawić szkody, które wyrządziliśmy. Prosimy, kochany Panie, prosimy o Twoją łaskę, o Twoją pomoc, o Twoje tego, co chory nas. Prosimy. Amen.